To dość niezwykłe, ale przez ostatnie dwa dni udało mi się zebrać materiał do aż czterech, myślę, że całkiem udanych podcastów, bo te rozmowy, te wywiady, no, są obiecujące. Teraz mi pozostaje tylko zasiąść i zmontować to wszystko. Co prawda przy y, jednym z tych odcinków będzie sporo pracy, ale, ale myślę, że warto, że warto, że będzie się tego dobrze słuchać. Jak wcześniej miałem problem ze znalezieniem materiałów, z rejestracją ich, no, z różnych powodów, tak teraz nastąpiła taka kumulacja i jest, jest w końcu, w końcu mam zapas. A w tym odcinku usłyszycie Karola. Karola, który opowie wam no, o swojej wyprawie autostopem na koncert do Pragi. pewnego dnia, kilka dni temu właściwie, no przychodzę na zajęcia tam Ciebie nie mam. Dlaczego? A bo teraz stoisz gdzieś przy jakiejś autostradzie czy tam innej drodze no i łapiesz okazję do Pragi z Krakowa. Dlaczego? No cóż, zaczęło się wszystko sam pomysł na wyjazd do Pragi zrodził się jakieś 8 miesięcy temu, kiedy to stwierdziłem, że Mm, szkoda życia na niepodróżowanie po świecie i że chciałbym zobaczyć parę miejsc zanim umrę i no, i zobaczyłem y, o, zobaczyłem, że mój y, ulubiony nie, ulubiony, przesadziłem, zobaczyłem, że zespół, który lubię gra w Pradze czy to zespół? Dead Can Dance Nawet nie wiem, ale ja się mm. zupełnie nie znam na muzyce wiesz co, jakbym nigdy nie umiem dokładnie powiedzieć Jaką muzykę grają? Jest to coś pomiędzy Ambientem a World Music. Jest to zespół z Australii. No. E... Kopnęli się na czeskie piwo do Pragi. No tak, tak, wyszło. A e, przez parę lat ostatnich nie istnieli i powrócili z nową płytą. I bałem się, że jeśli bym nie pojechał na ich koncert, to już nigdy bym ich nie usłyszał na żywo. Co prawda grają w Polsce, w Warszawie w sali kongresowej. No teraz już mogę powiedzieć, że grali. Ale bilety zostały bardzo szybko wyprzedane i, i cóż, nie udało się. Poza tym chciałem połączyć przyjemne z pożytecznym i jednocześnie zobaczyć Pragę i zobaczyć ten zespół. No i więc kupiłem bilet przez, inter przez internet, właściwie to przez znajomą, która, której nie widziałem na oczy. Ile bilet kosztował z ciekawości? 780 koron, czyli ponad stówkę. Może 130 około złotych same okoliczności poznania tej osoby która załatwiała mi bilet były dość dziwne no mów jak ciekawe to mów no cóż kiedy już stwierdziłem, że chciałbym pojechać na ten koncert zacząłem szukać osoby, z którą bym pojechał bo no, nie chciałem sam z pewnych względów na portalu Last.fm zostawiłem wiadomość kto jedzie do Pragi i nie ma z kim jechać i zabrał się ze mną odpisała pewna dziewczyna która studiowała w Cieszynie. Nie wiem, czy chcę wypodawać jej dokładne dane. Nie, nie trzeba. No, no, no dobrze. Zaczęliśmy pisać i zacząłem się zastanawiać nad kupnem biletu, skoro już miałem z kim jechać. Tak się zgadaliśmy, że ona, ona osoba, która studiowała w Cieszynie, miała właściwie może dwa kilometry do, do granicy, do granicy no. czeskiej. I Zgadaliśmy się, że wyślę jej pieniądze i kupię mi bilet. Wiem, trochę ryzykowne, jako, jako że nie znaliśmy się w realu, ale cóż, udało się, kupiła mi bilet, wysłała i na parę miesięcy sprawa ucichła, bo do koncertu było, było jakieś pół roku. Mniej więcej. Z tym, że w międzyczasie przytrafiła się inna y, okoliczność... Y, wakacje okazało się, że miałem z kim pojechać do Pragi. Parę miesięcy przed koncertem, dwa, dwa, trzy miesiące przed koncertem. Więc pomyślałem, dlaczego nie? Pojechaliśmy też stopem z tą osobą. Byliśmy tam 5 dni, było fajnie, zobaczyłem Pragę, wróciliśmy i znowu sprawa ucichła na dwa miesiące. I yy, na początku października przypomniałem sobie, że, że mam ten bilet, więc dlaczego miałbym nie pojechać? A szkoda zmarnować bilet. Mimo, no. że widziałem już Pragę no i teraz drugi no co prawda Praga jest fajnym miastem i fajnie widzieć parę razy w życiu ale wiadomo, że lepiej zobaczyć coś innego coś nie? innego, no ale dobrze, no mam bilet więc postanowiłem, że pojadę z tym, że okazało się, że ta dziewczyna, z którą umawialiśmy się i która kupiła mi bilet rozmyśliła się trochę bo w międzyczasie znalazła chłopaka i chciała jechać z chłopakiem na koncert, więc więc tak wyszło, że ja poszedłem w odstawkę i tutaj taka smutna część yy, mam wrażenie, że nie miała odwagi powiedzieć mi tego, że nie jedziemy razem dopiero kiedy spytałem ją prosto jak w twarz, na fejsie w twarz yy, no, za drugim razem dopiero powiedziała mi, że nie jedziemy razem, no to co sam do Pragi stopłem myślałem, myślałem w ogóle czy warto się porywać na to no ale pomyślałem dlaczego nie spróbuję, jeśli nie dojadę jeśli o 18 godzinie będę jeszcze we Wrocławiu to wrócę się i co, przynajmniej pomyślę sobie że próbowałem no czemu w ogóle stały? kwestia finansów czy bardziej filozofii yy, to i to jedna ja jedna i lubię, lubię łączyć podejścia nie no, bilet na pociąg do Pragi przez Wrocław to by było no może i stówę nie wiem, nie wiem ile dokładnie, ale w drugą stronę to samo. To łącznie byłoby trochę kosztów, mm. wiadomo. A druga sprawa, chciałem się sprawdzić, bo stopem jechałem zresztą do Pragi już raz w życiu, ale z kimś. Jeszcze nigdy nie przejechałem sam stopem więcej niż 20 km. Po prostu wiem, że sprawdzę się. No i tutaj od razu z Krakowa. Zabrałeś się? Jak ta droga wyglądała? Jak przysiadki? Do końca ludzie podwozili? No więc tak. Przede wszystkim zapytałem na Gantry, gdzie w Krakowie dobrze się ustawić, żeby dojechać do Wrocławia. Polecono mi konkretne miejsce. Poszedłem tam. Czekałem. Czekałem godzinę. Która I była? Jak, jak stanąłeś na ulicy? Koło, koło 8. 8 rano. No. Czyli I 10 godzin miałeś? 10 no. godzin na. Do koncertu. Z Krakowa do Wrocławia z Wrocławia do Pragi. Mhm. I dojechać na miejsce, gdzie jest ten koncert. No więc tak, przez pierwszą godzinę nic się nie zatrzymywało. Już trochę panikowałem. Zadzwoniłem do osoby, która polecała mi to miejsce. Ona podtrzymała mnie na duchu, powiedziała, żebym mi jeszcze trochę postał. Więc y, stanąłem jeszcze raz. Trochę zmieniłem miejsce, ale dosłownie o 30 metrów. Y, stanąłem przy samym wyjeździe z... Y, ze stacji benzynowej, a nie na przystanku jak wcześniej. I za 20 minut podjechał człowiek, zabrał mnie. Okazało się, że jedzie do samego Wrocławia. O, I to o, jedzie autostradą. Się. Człowiek, który mieszkał w Monachium i tam pracował w budowlance. I wracał z, z, z moich stron w sumie, bo jest, był to człowiek z Kielc. Więc do Wrocławia dojechaliśmy w jakieś... E, dwie pół godziny, może mniej. W każdym razie w okolicach południa byłem już we Wrocławiu. Tutaj kolejna, kolejna taka dramatyczna sytuacja. Miałem y, zeszyt A4, w którym, na którym pisałem y, y, do jakiej miejscowości chcę dojechać. W tym zeszycie był bilet na koncert. I <grym> właśnie podczas y, wysiadania... Znaczy, wysiadłem od tego człowieka, podziękowałem mu. Patrzę do tego zaszytu, nie mogę znaleźć biletu. Przestraszyłem się, że wypadł mi podczas wysiadania, bo miałem ten zaszyt w ręku podczas wysiadania. Więc szukałem te, tego biletu dosłownie 5 minut, ale jakoś po pewnym czasie okazało się, że jest tam ukryw się gdzieś pomiędzy stronami i, i mam ten bilet. Więc mogę jechać dalej, nie muszę wracać. No i to dopiero Wrocław mniej więcej połowa drogi. Jak z Wrocławia jechałeś potem? Wiesz co, miałem nawet problem ze znalezieniem miejsca, gdzie mam stać. No, nieznane Bo, miasto, nie? Nieznane miasto, co prawda moja znajoma z twojego rodzinnego miasta poleciła mi miejsce, gdzie mam stać, ale musiałem je szukać, a to nie było takie łatwe. Poza tym, nie wiem czy wiesz, ale gdzie, kiedy jest miejsce, gdzie autostrada przecina się z drogą, to... Dość ciężko przejść na drugą stronę autostrady. Mm. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce. Więc przez jakieś 20-30 minut y, szukałem tego miejsca, które mi polecono. Stanąłem na ulicy Wrocławskiej we Wrocławiu. Y, z kartką, z napisem y, to było Kłodzko chyba, czy... No, tak, Kłodzko. chyba Kłodzko. Stanąłem i po Czekałem dość długo, no prawie godzinę. Może, może 40 minut. Sam nie wiem. Ktoś zabrał mnie do Kłodzka. Trzecia osoba. Na trzecią osobę czekałem dosłownie pół minuty. Doszedłem na miejsce, gdzie miałem stać. Wyciągnąłem kartkę z napisem KUDOWA, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. I za pół minuty człowiek podjechał. Podjechał takim zdecydowanym, jeśli dobrze pamiętam, Volkswagenem. Kiedy stanął i chciał otworzyć drzwi... No i okazało się, że wszystkie drzwi w jego samochodzie naraz się zepsuły. Musiał dobre dwie minuty mocować się z nimi, zanim udało mu się je otworzyć. Ale dobrze, wsiadłem do niego. Podjechaliśmy do Kudowej. I tam, nie pamiętam, która dokładnie to była godzina. Załóżmy, że... 14:15. naprawdę, no hmm. nie umiem dokładnie powiedzieć. No czyli już czas się powoli kończył, a ty jeszcze w Polsce no tak, tak wyszło ale to już blisko granicy no tak, tak zaraz przy granicy no cóż w Kudowej nie mogę znaleźć dobrej zatoczki szedłem przez całą Kudową w końcu znalazłem miejsce, które które było wjazdem do supermarketu więc tak naprawdę tam nic nie nic nie mogłem złapać poszedłem jeszcze dalej potem jak Pewien jąkający rowerzysta polecił mi miejsce parę dziesiąt parę, dziesiąt, parę set metrów dalej. Poszedłem, stanąłem, i czekałem, czekałem całkiem długo. Wiem, że już powoli zbliżała się 17 czy 18, nie 16 czy 17, a do Pragi było. Nie wiem, 150 km? No. Ciężko mi dokładnie nauczyć tak, tak o odległościach. W każdym razie trochę się bałem, że dojechałem tak daleko i, i że się nie uda. Mimo, że tak daleko już dotarłem. Ale zatrzymał się pewien e, człowiek z Pragi, dość młody, e, który pracuje we Wrocławiu i podwiózł mnie już do samej Pragi. No i tak wyglądała moja podróż. A tam w Pradze znalazłeś bez problemu miejsce, gdzie sam koncert miał być? Wiesz co, ten człowiek wysadził mnie w miejscu, dokładnie w tym samym miejscu, w którym wyjeżdżałem z Pragi, kiedy ostatnio tam byłem. O. I niedaleko tego miejsca była stacja metra. A że jeździłem już metrem w Pradze, to nie było większych problemów z trafieniem. I zdążyłeś? Wyrobiłeś na czas? Wiesz co, w Pradze byłem 19.20, a wysiadłem na stacji metra przy miejscu koncertu 19.40. Czyli bardzo dobrze się zmieściło. Mhm. No, no i... No i z, z, z, jak wrażenia z samego koncertu, nie? Przyjechałeś tak już na drogi, ty tyle czasu czekałeś, z biletem w ręku. No, no. no i co, co, co z tym koncertem samym? Przede wszystkim wchodzę tam do Kongresu w Centrum Praga, gdzie był koncert i... Kolejne zdziwienie, bo przez cały czas myślałem, że przez cały pobyt w Pradze będę sam. Idę sobie, szukam tej sali, gdzie ma się odbyć koncert, patrzę w prawo. Tam jest moja znajoma, z którą się umawiałem. O! Oh. I którą znałem tylko z Face'a, dlatego wiedziałem jak wygląda. Była z koleżanką. Prze przez moment zastanawiałem się, czy podejść, czy może nie, bo, bo to bez sensu trochę. Stwierdziłem, że to bez sensu i pójdę sobie dalej. Ej, czemu nie podszedłeś? Poszedłem parę kroków dalej, stanąłem, myślę, a co mi zależy? Odwróciłem się, yy, podszedłem do niej, patrzę na nią, ona na mnie, ona na twarzy wielkie WTF, ja mówię mówię jej po imieniu, czy tam po pseudonimie, ona do mnie Karol, zdziwiona, no i przywitaliśmy się, pogadaliśmy, ona mnie przeprosiła za to, że tak trochę mnie, trochę się źle zachowała. No i byliśmy razem na tym koncercie. Ostatecznie. Ostatecznie ona nie była ze swoim chłopakiem. Yy, jeszcze doby przed koncertem była w Kopenhadze, bo mieszkała tam przez jakiś czas. I jechała, czy, nie pamiętam czy busem, czy pociągiem, naprawdę długo. I powiedziała, że dostała za swoje właśnie podczas tej podróży. Kopenhagi, no to to kawałek. No, miała do przyjechania. No i jest sam koncert, wszystko się tam gra, to, to, to, to też o tym musisz y, powiedzieć, ale, ale potem też, y, co było, jak wróciłeś gdzieś, miałeś gdzieś noc, to jak, jakiś to, jak się skończył gdzieś późno w nocy, no to się nie opłacało wynajmować hotelu. Hmm. Wiesz co, kiedy przyjeżdżałem, nie wiedziałem zupełnie, gdzie będę spał, bo co prawda pisałem na, do paru osób na Couchsurfingu, ale nikt nie odpisał. Y, to znaczy, odpisała mi pierwsza osoba dopiero podczas drugiego dnia pobytu. Ale <grym> okazało się, że ta, ta koleżanka moja znalazła jakiś tani hostel, yy, bardzo tani, yy, w przeliczeniu to będzie chyba 20 zł, około. Yy, no i stwierdziła, że może pójdziemy tam i tam będziemy spać. No dobra. Ale jeszcze wcześniej, zanim poszliśmy spać, poszliśmy spać, mm. wychodzimy z koncertu, myślimy, spalilibyśmy coś. <grym> <grym> Szukamy. Nie ma to jak praskie dylematy. Tak, Praga, Parano. No i y, podchodzimy do pierwszej grupki ludzi, pytamy się, nic nie wiedzą. Ale ktoś tam pytał ich, czy nie mają nic do sprzedania. i nie, nie mają. Druga grupka ludzi y, chcieli nas poczęstować, ale nie mieli nic do sprzedania. Więc pomyśleliśmy że nie będziemy ich raczej tam y, wyzyskiwać i poszukamy dalej. Trzecia grupka ludzi to... Mm, byli nasi rówieśnicy już nieźle wcięci którzy po dłuższej rozmowie zaproponowali nam najpierw że zaprowadzą nas do jakiegoś klubu gdzie jest bardzo dużo haszyszu a potem kiedy powiedzieliśmy że nie chcemy powiedzieli nam gdzie możemy coś kupić więc pojechaliśmy metrem na, do placu Wacława to jest jeden z bardziej znanych no, placów tak, tak. w Pradze. Jest tam e, bardzo dużo czarnoskórych ludzi, stojących w grupkach po 2 trzy osoby. No i nie ma problemu z kupieniem czegoś, bo wystarczy podejść i pogadać. Jeden problem jest taki, że e, jest to dość mm, ważne miejsce w Pradze i ci ludzie chcą sprzedać dużo drożej niż jest to warte. Trzeba się targować. Ale tak, trzeba się targować i trzeba wiedzieć po ile naprawdę jest. Więc, yy, cóż, przed powrotem do yy, motelu kupiliśmy, spaliliśmy, wypiliśmy po piwie. Yy, był nawet pomysł, żeby zapalić na yy, moście Karola, żeby było bardziej epicko, ale nie, to, ostatecznie nie doszło to do skutku. I poszliśmy do motelu. W motelu kolejna niespodzianka, chyba chcesz, żebym ci powiedział. No jasne. No więc tak, no do... płacimy, dostajemy klucz do pokoju. Nie pamiętam dokładnie numeru, powiedzmy 42. Mhm. E, idziemy na górę. To jest 4 e, piętra, naprawdę dość wysokie, ciężko było wejść. Wchodzimy do pionu, gdzie powinien być nasz pokój. Patrzymy, pokoje 41, czy 44, 40, 45. Nie ma 42, To de facto e, zastanawiamy się, co to zrobić. W końcu doszliśmy do tego, że pokój, gdzie nie było numerku na drzwiach, to ten nasz. Przekręcamy klucz, otwieramy, zapalamy światło, w łóżku naprzeciwko dostrzegamy nagą parę. No cóż, yy, zamykamy drzwi, zastanawiamy się co zrobić. W końcu idziemy do tego właściciela tego hotelu, czy pracownika tego motelu. Mówiłem, żeby coś zrobił. Idziemy po raz kolejny do tego pokoju. No on wchodzi, próbuje ich budzić, próbuje, zastanawia się w ogóle jak to zrobić, to wszystko, ale nie, nie udaje mu się. I daje nam klucz do innego pokoju i tam już śpimy. No to na... To był pierwszy dzień w Ile dni teraz byliłeś? Um, no szybko wróciłeś. Trzy. Trzy dni aż tam byłeś? To znaczy dwa noclegi i hmm. za, trzeciego dnia wracałem powrót też autostopem? Mm, tak e, drugi dzień drugi dzień nie był tak y, y, fascynujący jak pierwszy e, obudziliśmy się, pochodziliśmy trochę po Pradze, odprowadziłem dziewczyny na pociąg e, pochodziłem sam po Pradze właściwie to tyle nie nudziło mm. ci się tak, tak sam zostać e, nie nie Czułem się trochę jak Raskolnikow, samotnie chodząc po Pradze e, Poza tym miałem książkę a Praga to fajne miasto, więc nie, naprawdę nie nudziłem się Po prostu zwiedzałeś i wczuwałeś się w klimat, nie? znaczy, to co miałem zwiedzić, to zwiedziłem wtedy nie Teraz nie. tylko sobie chodziłem tak chaotycznie, nawet bez planu no, Nie zwiedziłem zbyt wiele takich konkretnych miejsc No nie chciałem się tak jeździć po całej Pradze żeby odwiedzać te miejsca, których nie zdążyliśmy zwiedzić wcześniej. No i co potem? Kolejny nocleg i następnego dnia. Yy, kolejny nocleg mm, też był dość dziwny. Co? W innym miejscu? Coś szukałeś? Yy, zanim ci powiem, yy, zacytuję coś, co kiedyś wymyśliłem. Doświadczenia są bezcenne. Yy, ten cytat pomoże ci w zrozumieniu tego, co zrobiłem. Yy, nie, nie chciałem do tego motelu iść. Yy, i tak wyszło, że spędziłem noc na, na stacji metra. Kolejna sprawa, nie wyrzuciliście? Wiesz, to byłem w takim miejscu, że nie było mnie widać, raczej. Nie umiem ci opisać dokładnie jak tego miejsca, ale powiem ci, że z jednej strony miałem dosłownie 4 sekundy marszem do głównej drogi do metra, a z drugiej strony nie byłem widoczny. Z niej, ale była to dość zimna noc i, i nie wspominam jej tak jakoś super, ale, ale cieszę się, że przeżyłem takie coś. Jest nowe doświadczenie. No. no. Nie, ek, ekstra sprawa. Tak, e, jeszcze e, nie mogłem właściwie spać przez to zimno, więc stałem sobie i czytałem. E, podszedł do mnie jakiś człowiek koło trzeciej w nocy. Człowiek z torbą wypełnioną tablicami rejestracyjnymi Czech. Podszedł. Próbowaliśmy coś tam gadać, nawet nam wyszło trochę. Okazało się, że czeka na otwarcie metra, bo musi jechać do pracy. Szkoda, że nie mówię czeskiego, bo pogadaliśmy, pogadalibyśmy bardziej. No i co? Starałem się jak najszybciej wyjechać tam tam było mi zimno. Ale na samym początku nie mogłem nic złapać a po dosłownie 5-10 minutach na dworze musiałem wracać do metra, bo było mi zimno mm. więc podjąłem dwie takie próby złapania czegoś i po raz trzeci wyszedłem z metra, stanąłem złapałem stopa już w stronę Hradec Kralowa był to człowiek, który jak się okazało mówił trochę po polsku bo y, budował elektrownię w Polsce, miał pod sobą wielu Polaków, więc siłą rzeczy no, umiał trochę Polski. Mhm. Fajny człowiek, dość stary, sam omówił o tym w swoim wieku. Przesadził mnie przed Hradec Kralowe. Następny stopie i złapałem nic ciekawego, człowiek, który, ym, z którym są nie pogadałem zbyt wiele, bo nie umiał y, po polsku ani po angielsku nawet zbyt dobrze. Mhm wysadził mnie y, koło kralowy. tam po oj dwóch godzinach dobrych y, wziął mnie człowiek który pracował w, gdzieś w okolicach Pragi jako to, nie, nie jestem pewny czy umiem powtórzyć nazwę tego zawodu, w każdym razie y, budował y, stemple w kopalniach stemple tak się mówi? No, szalunek. Ostęplowanie. Ostęplowanie? Jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie, to to trudno. W każdym razie wiesz o co chodzi. No, no, to... o szalunek, że się nie, nie pozawalały tunele. Chyba on, on użył słowa ostęplowanie, nieważne Może no, tak się to nazywa. takie typu konstrukcji bardziej profesjonalne. E... No i ten człowiek zabrał mnie do samego Wrocławia. Z tym, że to ty był dość dziwny człowiek. Po raz pierwszy widziałem kogoś, kto podczas jazdy samochodem pali fajkę wodną. <głos> Ale tak nie, z samym tytaniem chyba, ale, ale mimo wszystko to było dziwne. Jeszcze był taki trochę gangster, tak, tak sprawia takie wrażenie. Poza tym, że jeździł e, BMW, czy chyba BMW i kiedy zatrzymał się przy kantorze e, spotkał wielu swoich znajomych, przy których zachowywał się jak gangsterzy w filmach trochę aż wolałem stać na uwoczy i raczej tak nie przysłuchiwać się co mówią potem po wyjeździe z kantoru już prawie bez problemów dojechaliśmy do Wrocławia jeszcze była taka sytuacja że ten człowiek złapał mandat za przekroczenie prędkości wyprzedzał tak dość ostro i potem był wkrówiony do końca drogi no i tak dotarłem do Wrocławia z Wrocławia już po że wrócę pociągiem Bo nie chciałem się już bawić w powrót Stopem Nie wiedziałem, czy już dam radę i nie chciałem się po prostu O której do Akademika wróciłeś? Gdzieś pod wieczór Myślę, że... Myślę, że koło 20 Czyli tak na dobrą sprawę nie było cię... No... Dwie i pół doby Tak a, a, a wspomnienie no, na całe życie, No kilka fajnych przygód, nietypowych bardzo. I wpadłem na taki pomysł, że jeśli bym kiedyś częściej jeździł stopem, stworzę, napiszę książkę o nazwie Kroniki Autostopowicza, gdzie będę zapisywał te wszystkie przygody. Fajna sprawa. Warto już teraz przynajmniej sobie tak, tak w jakimś pliku na komputerze, notować na bieżąco przemyślenie, bo ten to strasznie ucieka. mu to z własnego doświadczenia. Jeszcze miałem pomysł na takie statystyki. Kierowcy, których marek samochodów najczęściej zatrzymują się, żeby wziąć stopowiczów? I, I co założyłeś? Jacy to są w ogóle ludzie, jacyś tacy, bogaci, bo chyba sami mężczyźni Cię podwozili, nie? Tak, sami mężczyźni, przeważnie jadący sami albo z jeszcze jedną osobą. Moja koleżanka z Twojego rodzinnego miasta zauważyła, że to są ludzie albo w dość tanich samochodach, albo w bardzo drogich. Że raczej pomiędzy nie ma nic takiego, ale nie wiem, nie wiem, czy to, to jest taka zależność... Jeśli kiedyś będę prowadził dłużej te statystyki, to będę mógł ci powiedzieć Dobra, to tak na zakończenie parę opinii swoich o, o, o koncercie samym od strony muzycznej, <głos> o tym samym no, no to przecież był główny punkt wyjazdu, nie? To znaczy na początku to miał być pretekst tylko do no, wyjazdu, ale tak. To był główny punkt wyjazdu. No. Pozuwała mi się koncert, no, był magiczny, jak cała muzyka. No ten ta ten. muzyka to jest taka, no, jest klimat, jest nastrój, jak coś takiego, słuchajcie, jeszcze w takiej większej, ładniejszej sali, nie wiem jak to wygląda w e... radze, ale jak mówiłeś, że to jakaś bardziej ambitna sala. No nie, nie wiem, na pewno nie, nie tak jak O2Arena, ale, ale... My, myślę, że możesz załączyć zdjęcia do naszego nagrania. No tak, tak. Mogę rzucić. E, support był bardzo słaby. E, wszyscy narzekali na niego. E, sam koncert był bardzo dobry. C cóż Ci mogę więcej powiedzieć? Możemy co najwyżej, jak się zmieścimy w czasie, puścić coś Dead Dance? No, jakieś w tle myślę delikatnie coś puszczę. Jak mi że jakiś okay. w miarę spokojny. No. E no to co? aha nie przedstawiłeś się jeszcze. Powiedz chociaż jak wasz e imię i pozdów tą koleżankę, y, która nie chciała z tobą jechać na koncert. Y, mam na imię Karol. Pozdrawiam y, Ole zwaną Kawą, która y, nie chciała ze mną pojechać, a w końcu y, pojechała. Znaczy nie pojechała, ale w końcu byliśmy yy. razem. Pozdrawiam też Agnieszkę z twojego rodzinnego miasta, która y, dała mi trochę y, sił na ten wyjazd. Nie wiem, czy bez niej bym pojechał. I to